John Deere chyba częściej zagości na naszych polach. Naszych mam na myśli północną polskę, warmińsko-mazurskie, pomorskie, bo to przecież po sąsiedzku. A ja na ten temat rozmawiam z prezesem zarządu firmy Frike, panem Markiem Jasielem, który jest dealerem. Johnnego Deer'a. Z tego co wiem, już wkrótce będziecie Państwo sprzedawać maszyny tej marki w całym warmińsko-mazurskim. Tak, od 1 kwietnia zgodnie z ustaleniami z naszym sztandarowym dostawcą z firmą John Deere Polska zostanie nam przydzielona zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego i na tym terenie Będziemy sprawować opiekę dealerską, zarówno w stosunku do klientów, którzy do tej pory wcześniej zakupili maszyny, jak i do tych, których oczywiście będziemy obsługiwać w związku już z naszą tą nową umową dealerską. Do 1 kwietnia obsługiwaliśmy praktycznie do Olsztyna, linia powiedzmy Kętrzyn-Olsztyn-Szczytno. Od 1 kwietnia będziemy obsługiwać teren aż do powiatu elbląskiego, powiatu iławskiego, Braniewo. I co dla mnie istotne, zwłaszcza to to, żeby powiedzieć, że klienci, którzy do tej pory byli obsługiwani przez firmę AgroService która straciła od 1 kwietnia bilerstwo na tym terenie, istotna informacja jest z mojej strony taka, że klienci ci mogą być spokojni o to, że poradzimy sobie w kwestii zarówno serwisowej, jak i w kwestii handlowej. No właśnie, ale a propos kwestii handlowej John Deere nie jest najtańszą marką jakby nie patrzeć, czy to jeśli chodzi o ciągniki, czy o inne maszyny no wiadomo, zawsze jest coś za coś, więc kosztem wyższej ceny uzyskujemy pewne inne jakby atrakcje w tej maszynie, inne świadczenia walory na ile chętnie polscy rolnicy biorą pod uwagę markę John Deere, gdy decydują się na zakup czy to ciągnika, czy kombajnu Są jakby dwa aspekty Pierwszy to jest kwestia relacji pomiędzy dostawcą a klientem, czyli tu, zwłaszcza przy marzenach rolniczych, które często są wykorzystywane sezonowo, czyli w krótkich terminach agrotechnicznych, więc bardzo ważna jest obsługa serwisowa. Szybkość reakcji serwisu, możliwości, powiedzmy, związane z, wiem, z doświadczeniem, z, z przygotowaniem dealera do obsługi tego. My przez te w sumie 20 lat działania firmy gdzie z firmą John Deere jesteśmy od 2002 roku, czyli jest to w prawie no, 15 lat już w tej chwili. Więc myślę, że przez ten czas udowodniliśmy, że potrafimy, że nasi klienci, którym sprzedaliśmy maszyny, są zadowoleni z naszej obsługi i to na pewno w pewnym sensie też sprzyja temu, żeby dokonywali zakupów właśnie u nas. Z drugiej strony to jest następna, jakby ta, ta druga część, to jest, to jest John Deere jako. Jako powiedzmy producent, jako marka, który wiąże się, czy też w pewnym sensie kojarzy się z dobrą jakością, a dobra jakość to też wyższa cena, prawda? To naturalne. Więc myślę, że z tego punktu widzenia gospodarstwa profesjonalne, które myślą o rolnictwie właśnie w taki sposób profesjonalny, którzy przykładają wagę do tego, żeby zrobić na czas, żeby zrobić w dobrej jakości, myślę, że kwestia ceny jakby odgrywa tutaj można powiedzieć, drugorzędną rolę, bo gdzieś w sumie ostatecznie liczy się ten efekt ekonomiczny na końcu, prawda? Czyli czasem to jest złudne, że kupuje się maszynę tanią, a w gruncie rzeczy może się okazać, że to jest później drogie, nie? Także serwis plus jakość, myślę, że to jest to, co możemy zaoferować naszym klientom. No bo koniec końców jest istotne, czy robota jest zrobiona i czy jest zrobiona na czas. No więc właśnie, czasami podaję taki przykład, kiedy to rozmawiamy o siewniku, który jest załóżmy o 50 tysięcy droższy od konkurencji, ale w momencie kiedy siew tym siewnikiem spowoduje, że, że plon zwiększy się o, nie wiem, o 10%, prawda? czyli na reali 100 hektarów przykładowo, 10% to jest powiedzmy licząc średnio załóżmy, że 6-7 ton, Czyli jeśli dojdzie powiedzmy 700 kg zboża liczone po z kolei, na hektarze, na hektarze tak, liczone przez ilość tych hektarów i przez cenę, no to się okazuje, że te 50 tysięcy różnicy w cenie to jest nic, zwłaszcza, że kiedy, kiedy, kiedy się kupuje taką maszynę na 5, 10 czy więcej lat. Maszyny, te które my mamy w swojej ofercie, czy to John Deere, czy powiedzmy inne, powiedzmy Baderstadt, to są maszyny z najwyższej półki, jakby przeznaczone, czy też dedykowane do klientów, yy, którzy właśnie w profesjonalny sposób podchodzą do, yy, do tego, co robią. Ja nawiążę jeszcze do yy, Pana rachunku, że 600 czy 700 kilo na hektarze razy ilość hektarów. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy 100 same. hektarów tak, ale jaka jest Pana zdaniem ta liczba graniczna? Czy będzie to 30, czy 50, czy 80 hektarów, od której wzwyż dopiero ma sens inwestowanie w sprzęt? To zależy od Wielu czynników, nie, to nie tylko od areału, to też na pewno zależy od klasy ziemi. Struktura na Mazurach jest taka, mianowicie, że, że ta średnia powierzchnia gospodarstwa jest większa niż, weźmy w innych rejonach Polski. Dla nas, powiedzmy, gospodarstwo średniej, które my obsługujemy, no to powiedzmy jest w więcej 30-40 hektarów. Do gospodarstw takich już troszeczkę powyżej średnich zaliczamy pewnie 50-100 Powyżej 100, no to już można by mówić o gospodarstwach dużych, no ale mamy też wśród naszych klientów gospodarstwa, które liczą, czy też mają, obrabiają w granicach powiedzmy 500 tysiąca hektarów i więcej, więc tutaj rzeczywiście przy, tu przy takich areałach to zwiększenie plonu powiedzmy o te, nie wiem, nawet 500 kilogramów to, to, to, to, to się mnoży i i stąd te gospodarstwa inwestują właśnie w ten sprzęt wyższej jakości. Płacą droższe pieniądze, ale wiedzą, że ta maszyna w jakiś sposób odpłaci. Na siebie. Odpłaci, nie? Zarobi na siebie. I jaka perspektywa Pana zdaniem dla gospodarstw tych mniejszych, tych, które mają po kilkanaście hektarów, dziesięć? Ja myślę, że takie gospodarstwa muszą się chyba rozwijać w jakichś takich specjalistycznych bardziej kierunkach. Czyli na pewno trudno wymagać, żeby gospodarstwo o 10 dziesięciu czy 15 hektarów mogło utrzymać się z produkcji roślinnej prawda? Więc, że... to jest też to jeszcze Właśnie. albo ewentualnie no to co jest też i na zachodzie e, z racji tego, że trudno się utrzymać e, z tych dochodów które przynosi rolnicy podejmują pracę poza rolnictwem i wtedy to gospodarstwo jakby stanowi tylko dodatek do, do gospodarstwa czyli gdzieś tam te środki muszą być pozyskiwane do życia też z innych dziedzin to tak zwany rolnik weekendowy e, weekendowy, na pół etatu nie Ewentualnie Myślę, że z czasem no, będzie to prowadziło do tego, że, że gospodarstwa będą się konsolidować. To jest tendencja nie tylko, mówię, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, że żeby dojść do pewnego poziomu opłacalności przy tradycyjnej uprawie, przy tradycyjnym rolnictwie, no to myślę, że te 50 hektarów to, to jest, czy też z czasem będzie się stawało takim minimum gwarantującym opłacalność.